Alleluja Kościele, dobrze jest być ponownie tutaj w tym miejscu stać. Jeśli chodzi o kościół uliczny, wczoraj mieliśmy kościół uliczny, wczoraj też posługę rozpoczęliśmy w namiocie uzdrowienia, taką konkretną, to co mówiła siostra Danusia, ale wczoraj też takie piękne świadectwo mi się przypomniało teraz o człowieku, który wszedł do namiotu uzdrowienia, wiecie o lasce. I kiedy dziewczyny się zaczęły z nim modlić, pomodlili się, on wyszedł, i nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że on wyszedł bez laski, a Kasia za nim go tą laską. Mówi, panie, zapomniał pan laski. A on mówi, naprawdę mnie nie boli. <grywania> Niesamowite, chwała Bogu. Cieszę się, że to nabożeństwo dzisiaj jest w tym duchu. I tak sobie myślałem dzisiaj podczas uwielbienia, że tak często myślimy o tym, co Jezus może dla nas zrobić. Modlimy się, co Pan Jezus może dla nas zrobić. Ale mam takie przemyślenia, a co ja mogę zrobić dla Jezusa? Jakiś czas temu dzieliłem się z wami takim przesłaniem. Kościół autentyczny. I odpowiadaliśmy sobie tutaj na pytanie, jakim kościołem chcielibyśmy być. Odpowiedź na to pytanie pada, że chcemy być kościołem autentycznym. Chcemy być kościołem wiarygodnym, chcemy być kościołem prawdziwym, oddającym w pełni Ewangelię. To, co przeżywamy jako ludzie, ale też to, co przeżywamy jako kościół. Amen? A dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli na to, jak być blisko Boga i jak być blisko ludzi. Wiecie, kochani, te ostatnie wydarzenia, śmierć Janusza, Kościół uliczny, to wszystko spina mi się w jedną całość i myślę, że ta dzisiejsza usługa to jest odpowiedź, też Boża odpowiedź na to, co jako Kościół przeżywamy. I drugie pytanie, jakie chciałbym zadać nam Kościołowi, brzmi, jak chcemy wzrastać? Jak chcemy się rozwijać? W jaki sposób chcemy wzrastać duchowo? W jaki sposób chcemy wzrastać? Liczebnie. Kochani, mnie nie przekonuje to, że są wakacje i dlatego jest nas tutaj tak mało. Czas wakacji to powinien właśnie być czas, kiedy będzie nas dużo. Kiedy tutaj, w tym miejscu będzie nas dużo, bo ludzie będą chcieli przychodzić do kościoła w czasie wakacji. Wiecie, moglibyśmy wymienić tutaj wiele koncepcji, sposobów, programów, strategii. Ja osobiście nie uważam, żeby to było coś złego, a wręcz przeciwnie uważam, że wielu kościołom tego brakuje. Ale jest coś ważniejszego. Coś, co, czego nie zastąpi żaden program, żadna koncepcja, żadna strategia. A mianowicie obecność. Realna obecność Boga i realna obecność człowieka. I chciałbym, żebyśmy, żeby sprawy od początku były jasne. Ja nie szukam łatwego patentu na rozwój Kościoła. Ale kiedy słyszę często świadectwa ludzi, właśnie tak jak dzisiaj w Kościele, Myślę sobie, ile jest podobnych ludzi, którzy żyją poza Kościołem. Jak wiele jest podobnych ludzi, którzy w pewnym momencie swojego życia rozpaczliwie potrzebowali Chrystusa. Wiecie, tak jak my rozpaczliwie potrzebowaliśmy Chrystusa. Jak jeszcze jest dużo ludzi, do których chcielibyśmy jako Kościół dotrzeć. I wiecie, ja tak myślę, że nie chcemy tego robić dla statystyk, nie chcemy robić tego dla liczb, ale chcemy to robić dlatego, że Pan Jezus nam nakazuje, aby iść i głosić Ewangelię aby dzielić się Ewangelią z innymi ludźmi. Bo po to On oddał swoje życie, po to On zburzył filar grzechu i filar śmierci, aby ludzie mogli usłyszeć o zbawieniu, który jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Kościół rozwijający się, mówiliśmy, to Kościół autentyczny. A Kościół autentyczny to Kościół, który jest blisko Boga i Kościół, który jest blisko ludzi. I być blisko znaczy tyle samo, co być obecnym. To, czego człowiek potrzebuje od najmłodszych lat, to wiecie, nie programu, jak nakarmić, nie programu, jak zmienić pieluchy, ale obecności. Żywej, realnej obecności rodziców w swoim życiu. Kiedy rodzice są we właściwy sposób obecni w życiu dziecka, wtedy dziecko ma szansę na prawidłowy rozwój. Amen? Kiedy Bóg jest obecny w naszym życiu, możemy się prawidłowo rozwijać. W każdej sferze. Obecność tylko obrządków, ceremonii, ograniczanie się do jakiejś pobożnej liturgii produkuje płytką religijność. Obecność Boga w naszym życiu tworzy niezwykłą relację. Relację, która nie jest przerwana w momencie śmierci, wręcz przeciwnie, ta relacja jest pogłębiona. Kiedy przychodzimy na drugą stronę i kiedy wita nas po drugiej stronie Jezus Chrystus. Kochani, teraz wam coś powiem, co prawdopodobnie będzie przybijać się do waszych umysłów przez Jakiś okres czasu. Chcę wam powiedzieć, że naszym powołaniem nie jest niebo. Naszym powołaniem nie są te wszystkie złote ulice, które tam w niebie są. Tak często o tym mówimy. Naszym powołaniem jest niebo, że chcemy do nieba. Jak to tam będzie pięknie. Chcę wam powiedzieć, że złoto będzie takim samym budulcem, jak dla nas dzisiaj asfalt. Nie zwrócisz na to uwagi. Naszym powołaniem jest spotkać Jezusa twarzą w twarz. To jest nasze powołanie, które dostrzegamy w Biblii. Spotkać Jezusa, Jezusa twarzą w twarz. Apostoł Paweł powiedział, wszystko inne to są śmieci wobec doniosłości, jaką było spotkanie Jezusa. Amen? Czy wszystko w naszym życiu to są śmieci wobec tej doniosłości? Czy wszystkie nasze żale, nasze rozterki, czy wszystkie nasze smutki, nasze radości, nasze szczęście, czy możemy powiedzieć, że to wszystko są śmieci wobec doniosłości, jaką było spotkanie Chrystusa w naszym życiu? Kiedyś zadano Jezusowi bardzo ważne pytanie. Ale odpowiedź na to pytanie jest jeszcze ważniejsza. Kiedyś spytano Chrystusa nauczycielu, które przykazanie jest największe? Dobre pytanie. Myślę, że i my powinniśmy sobie zadawać to pytanie. Które przykazanie jest największe? Każdy z nas przynajmniej zna 10 przykazań. Wiecie, Jezus odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch opiera się zakon i proroc. Kolejne filary. Nie filary, na których jest budowane... To nie są filary, na których, które miałyby skruszyć, ale to są filary, na których jest budowane życie. Filary, na których jest budowane życie wieczne, czyli kochać Boga, kochać drugiego człowieka, a i do siebie mieć właściwy Stosunek. Wiecie, to diabłu zależy na tym, aby te filary skruszyć. To diabłu zależy, aby, abyśmy budowali nasze życie bez tych filarów. Ale to są Boże filary, na których jeśli będziemy budować nasze życie, to nie tylko nasze życie tutaj na ziemi będzie spełnione, nie tylko tutaj na ziemi będzie satysfakcjonujące. Nie tylko tu będzie miało perspektywę, ale będzie miało perspektywę również w wieczności. Największe przykazanie nie dotyczy przestrzegania norm i zasad. Największe przykazanie to nie jest szereg nakazów i zakazów. Największe przykazanie dotyczy relacji z Bogiem, dotyczy relacji z drugim człowiekiem i dotyczy relacji z samym sobą. Jeśli będziesz siebie kochał, jeśli będziesz miał do siebie właściwy kierunek, będziesz miał do siebie właściwy stosunek, to będziesz potrafił kochać innych. Ale jeśli jesteś osobą zranioną, Taka, taką, która ma w sobie nieprzebaczenie, to chcę ci powiedzieć, będziesz ranił innych. Może nieświadomie, ale będziesz ranił innych. Chrystus przyszedł na ten świat jako Bóg w ciele i zbliżył się do człowieka, aby zbudować nowy rodzaj relacji. Relacji, która nie ma formy sporadycznej, relacji, która nie ma takiej formy okolicznościowej czy towarzyskiej, relacji, która nie jest oparta na strachu, na dystansie, na obrzędach, ale relacji, która jest budowana na miłości i na bliskości. Religia tylko osądza człowieka, bijąc go swoimi przykazaniami. Religia ukazuje Boga jako surowego sędziego, a człowieka jako takiego ciągle, ciągłego uciekiniera, który jest goniony przez anielskie organy ścigania. Chuck Smith, pastor kościoła w Stanach Zjednoczonych, wspomina swój kościół z dzieciństwa i pisze o pewnym zjawisku, jakiego doświadczał jako młody chłopak. Wiecie, kiedy przychodził na nabożeństwa i kiedy, kiedy siedział na kazaniach, on pisze, że, że miał dziwne poczucie, że rzeczy nie są takie, jakie być powinny. To znaczy, jedno się robi, a drugi się mówi. Z jednej strony ten kościół ogłaszał się być prawdziwy duchowym. Jednym z najbardziej duchowy, duchowych kościołów w mieście, tak o sobie mówił, a z drugiej strony był kościołem, które, z którego co róż odchodziły kolejne osoby, bo nie mogły sobie znaleźć miejsca w tym kościele. Z jednej strony Chuck pisze, że siedział w ławkach tego kościoła i słyszał, że kościół jest nadzieją dla świata, że w tym kościele można doświadczyć zbawienia. Tymczasem większość kazań dotyczyła czegoś, co nazwał kolejnymi grzechami Hollywoodu. Po prostu ciągle mówiono o tym, jak świat jest zły, jak człowiek jest grzeszny, nie dając prawie nigdy nadziei na to, że może się to zmienić. Każdy był grzesznikiem. Wiecie, to akurat nie jest chyba dla nas nowość do naszego chrześcijańskiego życia, ale siedząc na tych kazaniach, Czak pisze, że, że myślał, że nie ma nadziei dla grzesznego człowieka. I nawet próbując zaprosić kogoś ze swoich znajomych, bał się tego, co się wydarzy, tego, co zostanie powiedziane. Ponieważ oprócz tego, że jesteśmy źli, to wydawało się, że w ogóle nie ma nadziei na to, że człowiek może przejść kiedykolwiek, jakąkolwiek duchową przemianę. Takie pytanie pod rozwagę Zastanów się, jak często ty oceniasz czyjąś duchową przemianę. Jak często ty się zastanawiasz, czy oby ten człowiek na pewno przeszedł tą duchową przemianę. Jak często bierzesz to pod rozwagę i myślisz sobie, hmm, może to tylko chwilowe. Czak z jednej strony miał poczucie obowiązku, żeby zapraszać kolegów na te nabożeństwa, a później siedział na tych, na tych nabożeństwach i modlił się, żeby pastor znowu nie powiedział czegoś, co sprawi, że koledzy będą mieli za przeproszeniem polewkę przez resztę dnia, kiedy wyjdą z tego nabożeństwa i o niczym innym nie będą już mówić tego dnia, jak o dziwnych zachowaniach, o, dziwn o dziwnych słowach, jakie padały w tym kościele i o rzeczach, które mówił pastor, który był kompletnie niezrozumiałe. I mówił, że najdziwniejszą rzeczą, jaką doświadczył, to to, że ten kościół umienił się być najbardziej duchowym kościołem. Tymczasem był kościołem, który w okolicy doświadczał najwięcej podziałów. Najwięcej ludzi odchodziło od niego, i mówi, że nie można w ogóle było powiedzieć o jego kościele, że był kościołem, w którym ludzie się kochali. Raczej zawsze było coś nie tak. Zawsze ktoś miał coś do powiedzenia, co jest nie tak. Każde nabożeństwo było warte tego, żeby je skrytykować. Każdy był mądrzejszy od drugiego. Do tego stopnia, że gdyby zebrać wszystkich ludzi, którzy odeszli z tego kościoła, byłby to największy kościół w całym mieście i w całej okolicy. Czasami żyjemy w wyobrażeniu Kościoła i mieszamy duchowość chrześcijańską z innymi rzeczami, które z tą duchowością nie mają kompletnie nic wspólnego. Wiecie, Jezus przyszedł zmazać ten obraz. Jezus przyszedł pokazać, że Bogu nie zależy na legalistycznym przestrzeganiu prawa, ale o wzajemną więź. Opartą na miłości będziesz kochać Boga, będziesz kochać człowieka, a i do siebie będziesz miał właściwy stosunek. Człowiek jest grzesznikiem i człowiek jest przegrany, jeśli nie skorzysta z aktu Bożej łaski. Jeśli długim łukiem będzie omijał Chrystusa. Ale chcę dzisiaj to głośno powiedzieć. Człowiek jest obiektem Bożej troski. I człowiek jest obiektem Bożej miłości. Bóg chce być blisko człowieka, ale czy człowiek chce być blisko Boga? Księga Izajasza, 55 rozdział, 6 werset mówi tak. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Bóg zbliżył się do ludzi 2000 lat temu w osobie Jezusa Chrystusa. Stał się takimi jak my z wyjątkiem grzechu, abyśmy my mogli się stać takimi jak On, wolnymi od grzechu. Wiecie, Biblia w wielu miejscach zachęca człowieka do tego, aby szukał Boga, ale ta sama Biblia mówi, że Jezus przyszedł na ten świat, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Aby szukać i zbawić człowieka. Jeśli Jezus szuka mnie, a ja szukam Jezusa, to chcę ci powiedzieć, prędzej czy później do takiego spotkania dojdzie. Biblia mówi, że bycie w bliskiej relacji z Bogiem jest szczęściem. W psalmie 73, w 28 wersecie czytamy. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga, pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich. Bycie blisko Boga daje szczęście, a potem tym szczęściem chcemy się dzielić z innymi ludźmi. Bycie blisko Boga daje nam szczęście, a później chcemy się dzielić tym szczęściem z innymi ludźmi. I teraz zapamiętajcie to, co teraz powiem. I to jest cały patent na ewangelizację. Doświadczać realności Boga, być z tego powodu szczęśliwym, a potem tym szczęściem dzielić się z innymi ludźmi. Pamiętacie, kiedy wraz z Jezusem ukrzyżowano dwóch złoczyńców? Pomyślałem sobie tak. Jezus był tak samo blisko obydwóch. Jezus był tak samo blisko obydwóch, ale jeden był bardzo daleko od Jezusa. Pomimo tego, że on był blisko. Bóg jest blisko mnie i ciebie. Dlaczego miałbyś, dlaczego miałabyś być daleko od Niego? Być blisko Niego, a co za tym idzie doświadczać szczęścia wskutek relacji z Nim, można tylko przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. Człowiek nie ma dostępu do Boga z pominięciem Jezusa Chrystusa, tak jak, wiecie, my nie mamy dostępu do prezydenta z pominięciem Jego kancelarii. Być blisko Boga znaczy być pojednanym z Bogiem przez zwycięstwo krzyża Chrystusa i przez przyjęcie warunków, na jakich zbawia człowieka. Dobrze słyszycie. Na przyjęciu warunków, na jakich Bóg zbawia człowieka. Pan Jezus powiedział, moje jarzmo jest przyjemne, jest miłe. To nie jest ciężar, pod którym mielibyśmy się ugiąć ale zbawienie w Jezusie Chrystusie obliguje nas do stania się naśladowcami Chrystusa. Sam Jezus mówi, że Jego brzemię jest lekkie i przyjemne. I pomimo choroby, pomimo doświadczeń, pomimo kryzysów, pomimo zerwanych relacji, to, co oferuje Jezus, jest daleko większym szczęściem niż to, co ktokolwiek i cokolwiek mógłby nam zaoferować. Amen? Wiecie, warunki są bardzo proste i oczywiste. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi tak. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku, ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Kościół może się rozwijać tylko wtedy, kiedy jest blisko Boga i blisko ludzi, których pragnie doprowadzić do pojednania z Bogiem. Wiecie, motto Kościoła na ulicy, motto Kościoła ulicznego tych naszych spotkań to wierni Bogu, przyjaźni ludziom i oddanie Ewangelii. Wierni Bogu jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy blisko Niego, kiedy pielęgnujemy tą relację z Nim. Przyjaźni ludziom jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy blisko nich, okazując troskę o ich życie. A oddanie Ewangelii jesteśmy wtedy, kiedy dzielimy się nią z innymi ludźmi. I tu nie chodzi o to, żeby Kościół miał jakieś motto. To nie chodzi o to, żeby, wiecie, Kościół miał jakieś motto. Tu chodzi o to, żeby Kościół żył wokół tego motto. Abyśmy jajty mogli wokół tego żyć, a nie mieć to tylko na rolapie, na folderach, wiecie, czy nawet w naszej pamięci. Kościół, który nie ma wizji, kościół, który nie ma motta, kościół, który, wiecie, nie ma celu, do którego dąży. To kościół, który kręci się cały czas w kółko, w kółko i w kółko, gubiąc po drodze resztkę swojej zażyłości, zaangażowania. Pomyśl, jak często myślisz o tym, że chciałbym powrócić do pierwszej miłości. Być może zbyt długo kręciłeś się w kółko, w kółko i w kółko.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 Obraz ludzi, którzy są wierni Bogu, którzy są przyjaźni ludziom i którzy są oddani Ewangelii. Mamy tu obraz Kościoła będącego blisko Boga i będącego blisko ludzi. Widzimy naśladowców Chrystusa, którzy realizują wielki nakaz misyjny, zwiastują Ewangelię, chrzczą i czynią uczniami. Możemy dobrze zobaczyć dobrze funkcjonującą wspólnotę kościelną, która uczestniczy w słuchaniu słowa, w nauczaniu i w uwielbieniu. Ich program był bardzo prosty. Być blisko Boga i być blisko ludzi. I to był cały program, jaki oni realizowali. Byli pełni Ducha Świętego, który ich napełniał swoją mocą i który ich prowadził. Ludzie, którzy mieszkali wokół, z podziwem na nich patrzyli, z szacunkiem, widząc ich postawę, widząc ich wiarę, widząc ich służbę, byli szczerzy i autentyczni w swojej wierze, dlatego przyciągali innych bije się dzisiaj i zadaje sobie pytanie, czy ja oby taki jestem. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, po emocjonującym, pełnym mocy kazaniu Piotra, nawraca się trzy tysiące ludzi. Wow. Przyjmują napomnienie i dobrą nowinę. To nie było takie kazanko, które by łechtało ludzkie ucho, po którym byśmy wyszli i byśmy powiedzieli, „E, fajnie było, dobre kazanie. Wiecie, kazanie nie ma być czymś, co Ci się będzie podobało, ale kazanie ma być czymś, co będzie Ciebie zmieniać. Abyś przychodząc tutaj w to miejsce, nie wyszedł taki sam, jak tutaj przyszedłeś, ale żebyś wyszedł inny. Piotr najpierw powiedział im, że są winni. Mówi, to wyście zabili, to wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali Chrystusa. Ale później mówi, jest dla Was nadzieja. Ratujcie się spośród tego pokolenia, bo Bóg chce okazać Wam wielką łaskę. Ci ludzie przyjmują napomnienie, przyjmują dobrą nowinę o zmartwychwstałym Jezusie, zostają ochrzczeni i potrzebują stać się uczniami Chrystusa. I teraz bardzo ważne. Jedyną do tego płaszczyzną jest Kościół. To jest jedyna płaszczyzna do tego, aby stać się w pełni uczniem Chrystusa. A ściśle nie mówiąc, bycie razem. Gdyby Kościół dalej kojarzył nam się tylko z tym budynkiem tutaj. Bycie razem. Bycie razem, tak jak, jak to miało miejsce chwilę wcześniej, kiedy Duch Święty został zesłany. Wcześniej czytamy, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Kiedy byli wszyscy razem, kiedy razem się modlili, kiedy razem ich serca razem pałały nadzieją, miłością, to Bóg zamanifestował swoją obecność i zesłał Ducha Świętego. Kościół został wypełniony Bożą obecnością, i ludźmi, którzy chwilę później mieli się nawracać. Ale potem potrzebowali czegoś więcej. Potrzebowali trwać, trwać w Słowie Bożym. Trwać w relacji i trwać w relacji z Bogiem. I to, o czym czyt... I, i to się stało, bo czytamy właśnie w Dziejach Apostolskich, że i trwali w nauce apostolskiej, w apostolskiej we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dzisiejszy ktoś modlił o to, a, abym wytrwał do tego momentu spotkania z Tobą, Panie Jezu. Wiecie, to nie ma być trwanie na takim wiecie, tylko ścisku. Ale trwać w relacji z Bogiem, w relacji z ludźmi, trwać w swojej służbie, we wspólnocie kościelnej. Wiecie, łatwo jest się poddać, powiedzieć: dajcie mi spokój. Ciężej jest wytrwać. I chciałbym, żebyśmy zajrzeli do tego wersetu. To jest drugi werset, 42 werset drugiego rozdziału aposto, Dziejów Apostolskich. Dziej Apostolski, drugi rozdział, 42. Werset. Sam początek tego wersetu. Jedno słowo. I trwali. Czasownik trwać, który jest tutaj użyty, w oryginale oznacza, słuchajcie, trzymać się czegoś, czekać w gotowości, trwać żarliwie, stać wiernie przy kimś, spędzać dużo czasu, żarliwie oddać się czemuś. Żarliwie oddać się czemuś. To oznacza, ten wyraz trwać. To wszystko jest zawarte w tym słowie, które przeczytaliśmy w tym czasowniku trwać. Tu nie ma miejsca na powierzchowność, tu nie ma miejsca na byle jakość, na byle coś. Tu chodzi o gorliwość, o rzetelność, o nieustępliwość w czynieniu tego, co sobie postanowiłem. Bo kiedy przychodzimy do Jezusa i mówimy tak, Jez tak Panie Jezu, to jest to postanowienie, które, wiecie, wiąże nas z Jezusem już na całe życie. W tym przypadku można też trwać w Bożym Słowie, trwać w Bogu i trwać we wspólnocie kościelnym. Przyjąć Boże Słowo, uwierzyć to jest jedno, ale trwać w postanowieniu to jest zupełnie coś innego. W przypadku ludzi uzależnionych nie jest problemem wytrzeźwieć. Nie, ludzie uzależnieni trzeźwieją setki razy. Ale problemem jest wytrwać w, czoło, w trzeźwości. Wiecie, i to dotyczy każdego aspektu naszego życia. Podjąć decyzję, że chce zostać na przykład lekarzem jest bardzo prosto. Ale wytrwać w tej decyzji w czasie studiów, w czasie praktyk, w czasie egzaminów, to już jest trudność. To już jest coś, co wymaga od nas większego wysiłku, która wymaga pracy, nauki, dyscypliny i wsparcia innych ludzi. Nie jesteśmy herosami, potrzebujemy siebie nawzajem, a zwłaszcza w Kościele. Trzy tysiące ludzi potrzebowało teraz Trwać w swoim postanowieniu, podjęli decyzję, że chcą się pojednać z Bogiem, że chcą przyjąć Pana Jezusa Chrystusa, że chcą być Jego naśladowcami i potrzebowali trwać w wierze, a jednocześnie rozwijać się w niej. Potrzebowali nie tylko usłyszeć słowo, które doprowadziło ich do tej decyzji, ale potrzebowali karmić się też tym słowem, które te decyzje by utrwalało. Gdzie mieli to robić? W środowisku, z którego wyszli? W domach, w których często nie rozumiano ich decyzji? W miejscach pracy, gdzie często musieli wykonywać polecenia niewierzących pracodawców? Chcę wam pokazać, że Kościół, który dzisiaj przeżywa swoje problemy, to nie jest żadna nowość. Że to samo działo się w tym pierwszym Kościele. Że jesteśmy w dobrym, doborowym towarzystwie. Wszystko to, o czym wcześniej mówiłem, to też jest pole do trwania, to też jest pole do wierności, ale głównym i naturalnym środowiskiem do tego, aby wytrwać w wierze, aby przejść wszelkie sztormy, burze, aby trwać w Bogu, w Jego słowie i we wspólnocie z wierzącymi ludźmi jest właśnie Kościół. To jest naturalne środowisko, aby pielęgnować naszą wiarę, aby pielęgnować naszą relację z Bogiem. Oczywiście czynimy to również w naszym osobistym życiu, w naszych osobistych modlitwach, wiecie, bo to często ludzie tak mówią, tak? ja takich spotykam. No, ale ja się w domu modlę, ale ja to, a, a dlaczego cię nie było na nabożeństwie, A, bo to, ale ja się modliłem, słuchałem kazania gdzieś. Bracie siostro, ja chcę, ja potrzebuję twojej obecności. Twojej obecności. Twojej twarzy, naprzeciwko mojej twarzy. Nie gdzieś tam za słuchawką, ale twojej obecności. Wspólnota kościelna jest tą płaszczyzną, gdzie potrzebujemy razem się trzymać, gdzie potrzebujemy razem trwać, gdzie potrzebujemy razem wzajemnie się wspierać i wypatrywać tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają. Nie dla siebie samych. Trwali w nauce apostolskiej. Kościół jest i żyje blisko Słowa Bożego. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze tak. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Ludzie, którzy żyją Bożym Słowem, zachowują je w sercu, co zmienia ich samych, ale także głoszą je ustami, co powoduje, że zmieniają się inni. Kiedy karmisz się Bożym Słowem, to ono cię zmienia. Ale kiedy dzielisz się Bożym Słowem, to ono zmienia innych. Nie wiem, czy wiecie, pewnie niektórzy z was wiedzą, ale ludzie, którzy nie czytają Bożego Słowa, są naprawdę bardzo dobrze rozpoznawalni w Kościele. A przynajmniej ja w duchu ich rozpoznaję. Nie nie jesteś w stanie ukryć tego, że ty nie czytasz Bożego słowa. Tobie się może wydawać, że ty to ukryjesz, że ty to ukrywasz. Ale nie ukryjesz tego. Wiecie, kościół nie tylko ma stać na straży doktryny głoszonej przez Chrystusa, ale wespół z nim wspólnie razem ma przeżywać wpływ Bożego słowa na nasze życie, na nasze wspólnoty. I mamy się dzielić tym z innymi ludźmi, ludźmi, którzy żyją poza tą wspólnotą. Dlatego powstał Kościół uliczny, aby nam ułatwić to zadanie. I tak jak mówił dzisiaj Marek w modlitwie, ja też boleję nad tym, że jest nas tam tak mało. Ale cieszę się, że jesteśmy. Bo ludzie oddają swoje życie Chrystusowi, ludzie są uzdrawiani. Wiecie, i możecie patrzeć na to, że to są jednostki, ale wiecie, wtedy całe niebo i tak się raduje. A my? I wierzę, że to jest wizja czegoś większego, czegoś, co się rozwija, czegoś, co pójdzie dalej i będzie ludzi coraz więcej i będzie was coraz więcej. Nas coraz więcej. Czytaliśmy, że i trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Więc Kościół jest i żyje blisko ludzi, żeby powstała jakakolwiek wspólnota, musi być coś, co, co ich będzie łączyć. Coś, wokół czego będzie skoncentrowana. W chrześcijańskiej wspólnocie centralne miejsce zajmuje Jezus Chrystus, ale wspólnota to także ludzie, którzy potrzebują być razem ze sobą. Którzy potrzebują miejsca na to, aby czuli się bezpiecznie, czuli się akceptowani, czuli się docenieni, gdzie nie tylko połączy ich takie życie religijne raz w tygodniu, ma, niedziela, a potem cały tydzień poza wspólnotą, ale gdzie, powiedziałbym nawet, takie życie w sensie towarzyskim, w sensie codziennym, w sensie relacyjnym będzie nas łączyć. Kochani, często mam refleksję na temat Kościoła Jeruzalem w Kaminnej Górze. Często pytam ludzi, którzy budowali tę wspólnotę, którzy od samego początku są w tej wspólnocie, pytam o ich relacje z tamtych czasów, z tamtych dni. Wiecie, jest wspólny mianownik, który zawsze każda z tych osób podaje. Spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu. Spotykaliśmy się na kolacjach u tego, u tego. Wiecie, tam nie było problemu z tym, żeby ochrzcić kogokolwiek, po prostu stała wanna, nalało się wody, plum, załatwione. Kościele, co się stało, że po tylu latach jesteśmy zamknięci w twoich czterech ścianach, mamy takie trudności z tym, żeby się ze sobą mówić, mamy takie trudności, żeby ze sobą spędzać dużo czasu. Już o ochrzczeniu kogoś w wannie nie mówię. Ostatnio idę z pewnym człowiekiem, on mówi, może bym się ochrzcił, a może nie. A mówię, zobacz, jest kałuża, <zum> zamoczysz się cały, <zum> chodź się ochrzcimy. Nie, nie, to musi być w kościele, to musi być pastor. Wiecie, to musi być, nie musi być. Starczy, że będziesz płonął żywą wiarą do Jezusa Chrystusa. Wiecie, łamanie chleba dla ówczesnych wierzących to nie było coś takiego, co my rozumiemy dzisiaj pod nazwą Wieczerza Pańska. To były pełne radości, spotkania, czasami szli za daleko, ale czytamy w 46. wersecie, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca a więc przebywali ze sobą na tyle blisko i długo, że razem spożywali posiłki, co również dawało taką płaszczyznę do głębszych relacji i bardziej wyjątkowych. Nie jesteśmy w stanie tego zbudować raz na trzy miesiące, robiąc agapę w kościele. Czy jesteśmy w stanie? Fragment miszny mówi tak. Jeśli nie ma posiłku, nie ma studiowania Tory. A jeśli nie ma studiowania Tory, to nie ma posiłku. Jeden z rabinów wyjaśnia, że te dwa elementy wzajemnie się wspomagają w osiągnięciu jednego celu. Nie zgadniecie jakiego? W nakarmieniu. Zarówno w sensie fizycznym, jak i w sensie duchowym. Potrzebujemy być nakarmieni fizycznie, ale również potrzebujemy być nakarmieni duchowo. Wtedy prawidłowo możemy funkcjonować, wtedy jest zachowana ta równowaga umysłu ciała i ducha. I wiecie co? I odkryłem to po kilku latach, że to jest niesamowita mądrość umieć w taki sposób to zachować. Wiecie, i to nakarmienie również dzieje się we wspólnocie. Trwali w modlitwach, a więc Kościół jest i żyje blisko Boga. Psalm 119, werset 151. Bliski jesteś Panie, a wszystkie Twe przykazanie są prawdą. Kluczowym elementem, w jakim wspólnota trwa, jest modlitwa. Poprzez modlitwę rozwijamy wyjątkową relację z Bogiem, czynimy to w życiu wspólnoty, ale również czynimy to w życiu osobistym. Ktoś powiedział w ten sposób. Modlitwa zabiera nas w miejsca, w których byśmy się bez niej nie znaleźli. Pomyślmy o tym. Jak wiele miejsc nas odmija tylko dlatego, że nie mamy czasu się modlić. Tylko dlatego, że nie mamy czasu, aby spędzić go z Bogiem. Jak wiele miejsc nas omija, jak wiele, a jak wiele doświadczyliśmy, w jakich miejscach byliśmy dzięki temu, że byliśmy posłuszni temu, co Bóg do nas mówił, w czasie modlitwa, a może w czasie czytania Bożego Słowa, albo czasami w ciszy, której warto czasami spędzić czas z Bogiem. Powiem tak, jesteśmy tu wszyscy z Bożej łaski, ale być może wielu z nas by tu nie było, gdyby nie modlitwy innych. Kiedy Kościół się modli, to ja wierzę, że ma ogromny wpływ na otaczającą go rzeczywistość. I wbrew temu, co niektórzy z nas myślą, przyznam się, też miałem takie odczucia. Uważam, że modlitwa jest jednym z największych charyzmatów, jakie jest dostępne w Kościele. To dzięki modlitwie widzimy cuda i widzimy znaki, w jakich Jezus chce posługiwać w Kościele. Podsumujmy. Kościół, o którym czytaliśmy w tym fragmencie dziejów apostolskich, to byli ludzie, którzy głosili Ewangelię, trwali w Bogu, trwali w Słowie Bożym, trwali we wspólnocie, byli ofiarni. Czytamy, że tak bardzo troszczyli się o siebie nawzajem, że sprzedawali wszystkie swoje majątności, posiadłości, a potem dla tych, co mieli mniej, aby nie mieli za mało i od tych, co mieli za dużo, aby nie mieli za dużo. I to było oczywiście związane też z tym, że oni myśleli, że byli przekonani, wierzyli, że Jezus już w niedługim czasie przyjdzie. Ale byli gotowi nawet na takie poświęcenia, aby sprzedać swój majątek, złożyć go u stóp apostołów, a potem dla tych, co mieli za mało i od tych, co mieli za dużo, żeby nie mieli za dużo. Troszczyli się o członków wspólnoty, chwalili Boga, cieszyli się przychylnością ludzi. Piękne referencje. A gdyby tak podpisać Kościół Zielonoświątkowy w Kamiennej Górze? A gdyby tak podpisać Kościół Jeruzalem. Co stoi na przeszkodzi, kochani? Co stoi na przeszkodzie, kochani, abyśmy byli Kościołem, który jest blisko Boga i jest blisko ludzi? Wiecie, to, co przeczytaliśmy, to w jaki sposób oni praktykowali swoją pobożność, to było coś, co robili oni. Coś, co robili oni, coś, co my jako ludzie musimy robić. Ale teraz, co robił Bóg? 47 werset. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Halleluja. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. I wiecie, konkluzja jest bardzo prosta. Róbmy to, do czego jesteśmy powołani, a rezultaty zostawmy Panu Bogu. Amen? Nie odczytujmy tego jako, wiecie, taki jakiś patent na rozwój Kościoła. Popatrzmy na to jako na wzór życia wspólnoty, który rokuje rozwojem. Ja ciągle wierzę, że to jest kierunek, w jaki posyła nam Bóg, w który mamy, w który mamy iść jako Kościół. Być autentycznym być blisko Boga i być blisko ludzi. Amen.